Pod namiotem słowa. Julian Tuwim. Dialog. Jeśli się zejdą w biały, biały sad prorocy, jakiż to sad? Święty. Jeśli jest kwiat, co kwitnie, kwitnie o północy, jakiż to kwiat? Tajny. Jeśli o morzu gwiazda drżąca, drżąco śniła, jakież to sny? Ciche. Jeśli m po tobie płakał, płakał, moja miła. Jakież to łzy? Smutne. A dal. Co miłość w niepamięci śle odmęty? Jakaż to dal? Straszna. Tobie, smutnej, cichej, tajnej, świętej. Jakiż to żal, Chryst.